Mówiąc o zapylaczach i ich korzystnej roli dla naszych upraw, z reguły myślimy tylko i wyłącznie o rzepaku, ale roślin obcopylnych jest przecież znacznie więcej. Jakie to rośliny? Gdzie jeszcze pszczoła jest najlepszym sojusznikiem rolnika? Ogólnie można powiedzieć, że około 75% gatunków roślin jest obcopylnych, czyli do ich normalnego funkcjonowania, czyli uzyskania nasion i owoców tych owoców niezbędne jest przeniesienie pyłku z jednej rośliny na drugą. No Oczywiście zwracamy w produkcji rolniczej przede wszystkim uwagę na rzepak, ale ogromną jak gdyby liczbą tych gatunków, których plonowanie jest zależne od zapylaczy są drzewa i krzewy owocowe, podstawowym tym, którym jest jabłoń na przykład. No, wręcz już się mówi o tym, że Chińczycy, którzy wytruli sobie zapylacze, muszą teraz wziąć drabinę i pędzelek i ręcznie zapylać te jabłonie. Tak, tak. U nas też się mówi o tym, że gdyby nie było zapylaczy, musielibyśmy w inny sposób próbować zapylać rośliny, którym jest to niezbędne. Ale winy to znaczy jaki? No jak można zastąpić zapylacza? Ostatnio czytałam taką drobną notatkę na ten temat. Czy można stworzyć roboty, które by zastąpiły owady w zapylaniu kwiatów? co, można? No nie do końca nikt nie zastąpi nam, powiedziałabym chemia również, bo za pomocą środków chemicznych też możemy, ale niestety to, to jest taki czynnik, który nam daje te owoce takie, jakie być powinny, równomierne, wyrównałe z dużą liczbą nasion, bo do zapylania kwiatów nie wystarczy tylko jedna obecność owada zapylacza, musi być minimum dwu bądź kilkukrotnie odwiedzane, żeby to zapylanie było prawidłowe. Jak Pani ocenia koncepcję, żeby okay samodzielnie założyć sobie gniazdo murarki ogrodowej i żeby ta murarka pomagała nam dodatkowo zapylać. Czy może jednak bazować na typowo pszczelarzach, na pszczole miodnej, a może na dzikich zapylaczach? Ja uważam, że to jest bardzo dobra idea, świetnie wspomagająca środowisko naturalne, bo wiemy, że murarka występuje w środowisku naturalnym. My możemy akurat pozwolić sobie, bo ona nam pozwala jak gdyby hodować ją, jest bardzo łatwa w hodowli, a jest to powiedziałabym jeden z Znaczących, najbardziej efektywnych zapylaczy przede wszystkim na przykład w sadownictwie. Więc ta idea jest naprawdę bardzo słuszna. No tak, ale nie daje miodu. Korzyści, jakie dostajemy od pszczoły miodnej w postaci miodu i produktów pochodnych, wosku i tak dalej, są niezmiernie niskie w porównaniu z korzyściami, jakie daje nam zapylanie wartość zapylaczy dla takiego globalnego ekosystemu kształtuje się w granicach rocznie około 150 miliardów euro. Są to ogromne, ogromne, ogromne pieniądze, a niektórzy autorzy nawet podają, że około 250 miliardów euro. Także ten wąsk i tak dalej dla naszej kondycji, dla naszego zdrowia to są takie uboczne skutki. Ja tak to odbieram. Uważam, że o wiele większe znaczenie ma samo zapylanie kwiatów, bo jednak pszczoła miodna jest najbardziej efektywnym zapylaczem. Tak? Mówi się, że to jest w granicach ta wartość kształtuje się i efektywności w porównaniu z innymi zapylaczami. Też różnie jest podawana, ale w granicach tam 75-80%, niektórzy nawet poddają około 90%. Jakie są jeszcze inne odmiany, które tak samo jak murarkę ogrodową można w łatwy i bezpieczny sposób w swoim sadzie, że tak powiem, utrzymywać? Drugim takim gatunkiem są czmiele czmiele także są hodowane i są wystawiane w uprawach, ale głównie w uprawach pod odsłonami u nas w tej chwili, przede wszystkim bardzo ważne są w uprawie pomidora i tutaj ta zwyżka plonowania jest bardzo widoczna, bo prawie dwukrotnie więcej dostaje się tych pomidorów z krzaka, Te pomidory są większe, bardziej wyrównane, smaczniejsze, to pokazują doświadczenia. To są takie główne dwa gatunki hodowane, ale na przykład firma Syngenta prowadzi w tej chwili taką akcję wspomagania zapylaczy, akcja ta polega na udostępnianiu specjalnych mieszanek roślin, przede wszystkim mieszanek roślin miododajnych, które stwarzają takie naturalne ostoje, naturalne siedliska dla tych roślin i wzbogacają biocenozy, wprowadzają bioróżnorodność, która została w pewien sposób zachwiana w wyniku takiej, ani innego systemu gospodarowania i te miejsca będą taką bazą dodatkową dla zapylaczy dziko żyjących, pszczół dziko żyjących. Poza tym będą to doskonałe miejsca schronienia, miejsca, gdzie będą mogły one tworzyć swoje gniazda zimowe. Poza tym będą to doskonałe miejsca, tam gdzie będą nalatywały motyle, a motyle też są bezpośrednio przecież zapylaczami kwiatów. Także takie akcje należy bardzo popierać. A jeśli chodzi o tę mieszankę nasion, o której pani mówi, w jaki sposób należy ją wysiać, czy to obsiać miedzę sobie, czy to kawałek areału przeznaczyć, a może te 5% areału, które ma być wyłączone z uprawy w ramach zazielenienia? Tutaj to będą dobrane specjalne lokalizacje tych miejsc, gdzie powinno się założyć w obrębie gospodarstwa, tak, żeby te zapylacze miały dogodne miejsce, jeśli chodzi do, o dolatywanie do swojego pożytku, bo każdy z nich ma jakąś tam określoną... E, zdolność do lotu do, do pracy. Tak, o właśnie, bardzo dobrze powiedział. Zdolność do lotu, do pracy. Bo dla pszczół, tramwajów jeszcze nie wynaleziono ani komunikacji podmiejskiej. W związku z tym rzeczywiście nie może to być zbyt duża odległość, żeby, żeby ten zapylacz zdążył dolecieć, zapylić i wrócić jeszcze o własnych tak, siłach. Tak, tak. To jest bardzo świetne, trafne bardzo określenie. A proszę powiedzieć, jak duże y, fragmenty powinniśmy obsiewać? W każdym gospodarstwie są takie miejsca, które są trudne w użytkowaniu, trudne w uprawach mechanicznych, przeszkadzają nam Także bardzo dobrze by było gdyby takie miejsca gdzieś mamy zadrzewienia śródpolne, żeby w tych właśnie miejscach powysiewać te mieszanki. Oprócz tego, że da nam to odpowiedni pożytek czy też użyteczność odpowiednią, to też jest takie fajne, urokliwe, gdy od momentu wegetacji, gdzie pierwsze rośliny zakwitają, widzimy kolorowo, ładnie do czasu późnej jesieni. Także... Czyli chodzi nie o to, żeby wydzielić sobie i na zmarnowanie, tylko to, żeby to co i tak nie używamy, żeby przeznaczyć, tak? Tak. Dla zapylaczy i wszystkich innych owadów pożytecznych bardzo istotna jest też chemia, którą aplikujemy na nasze pola. No, trudno bez tej chemii się obyć w dzisiejszych czasach, ale trzeba pamiętać o kilku rzeczach, żeby samemu sobie nie narobić szkody. O czym każdy rolnik musi pamiętać w aspekcie chemii? Przede wszystkim musi pamiętać o tym, że powinien stosować środki ochrony roślin, które są bezpieczne dla zapylaczy. Po drugie ważna rzecz, że zawsze należy postępować zgodnie z etykietą, która jest przynależna do danego środka, zawsze stosować dawkę, która jest wskazana w danym środku i stosować preparaty w okresie, kiedy nie latają pszczoły. I zawsze mówię rolnikom, zaleca się, żeby to robić w godzinach wieczornych, ale zawsze przed zabiegiem zróbmy taki sobie spacer na swoją plantację i sprawdźmy, czy tam jeszcze coś brzęczy, tak w cudzysłowie oczywiście.